blisko. Już blisko. Nie dostaniecie mnie! Yes! Yes! Uff, uff, zdążyłem przed świtem. Chwała nowym ojcom założycielom. Niech Bóg strzeże odrodzony naród amerykański i słuchaczy nawiedzonego podcastu. sobota, 17 stycznia 2015 roku. Słuchacie właśnie 12 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz jego gość Hubert Spantowski, czyli Mando. Witam Cię Szymas i witam wszystkich słuchaczy. Cześć Mando. Dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat zwyczajowo już filmy i porozmawiamy o w moim odczuciu dość ciekawych produkcjach z serii Nos Oczyszczenia. Są to filmy Jamesa de Monaco. Pierwszy właśnie The Perch, tytuł oryginalny The Perch po polsku czystka lub też Nos Oczyszczenia ukazał się no, z perspektywy dzisiejszej już dwa lata temu, bo w 2013 roku i omówiłem go jakiś rok temu w kombinacie. Natomiast dwójka ukazała się przed kilkoma miesiącami w 2014 i nosi tytuł The Perch Anarchy. Może na początek kilka słów o świecie, w którym rozgrywa się fabuła tych filmów. Otóż prezentują one Amerykę w takiej bliskiej przyszłości, to są lata 20. XXI wieku. Amerykę, w której do władzy doszła nowa partia, Nowe ugrupowanie polityczne nazywające siebie nowymi ojcami założycielami. I ta partia wprowadziła szereg reform w kraju i między innymi wprowadziła tak zwaną noc oczyszczenia, tę tytułową DPR. Noc oczyszczenia to taki specjalny jeden dzień w roku. Jest to pierwszy dzień wiosny, 21 marca, w czasie którego Prawo jak gdyby przestaje istnieć i można dokonywać wszystkich przestępstw bez konsekwencji przez 12 godzin. Dosłownie, można gwałcić, rabować, napadać, mordować, robić coś tylko komuże w nie podoba i przez te 12 godzin, przez jedną noc w roku, za te przestępstwa popełnione tej jednej nocy w roku, w ciągu tych 12 godzin, nie będzie się odpowiadało potem przed prawem.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 Poznajemy właśnie cały ten setting i śledzimy losy rodziny, która dorobiła się na systemach ochronnych, sprzedawanych właśnie głównie w związku z tą nocą oczyszczenia, która to popiera cały ten przepis o nocu oczyszczenia, bo no, dzięki temu właśnie dorobiła się całkiem pokaźnej sumy pieniędzy. A tu nagle się okazuje, że ta rodzinka pada ofiarą osób, które właśnie chcą czyścić, oczyszczać swoje dusze i oczyszczać ulice Ameryki. No i nie wiem, czy coś jeszcze warto zdradzać? Jak myślisz? Nie, więcej już nic. Tak naprawdę ten podcast powinniśmy nagrywać za dwa lata, bo chociaż w filmie chyba nie pada dokładna data, to na napisach początkowych mamy fragmenty nagrań z Nocy Oczyszczenia i pierwsze datują się na 2017, czyli powinniśmy tak naprawdę usiąść w pierwszy dzień wiosny za dwa lata, nagrać podcast i czekać, co się wydarzy. Chociaż to tylko Ameryki dotyczy, także, także bylibyśmy bezpieczni. No, ja ogólnie zgadzam się z twoją oceną tego filmu. Jeżeli chcecie poznać tę ocenę, to odsyłamy do kombinatu, o którym Szymas wspominał. Mnie się ten film podobał. Ja go obejrzałem dopiero teraz, chociaż na celownik wziąłem sobie go jeszcze przed premierą, jak obejrzałem trailer, który ty troszeczkę krytykujesz, bo on bardzo dużo zdradza, jak większość trailerów tak naprawdę w dzisiejszych czasach, ale ten trailer mi się bardzo spodobał. On, on miał naprawdę cholernie dobry klimat i, i zapisałem sobie gdzieś, żeby, żeby do tego filmu usiąść. Potem twój podcast mi o tym przypomniał, no ale... Tak ten film leżał sobie na tej liście do obejrzenia i dopiero teraz nasza wspólna rozmowa, nasze plany na, na nagranie tego nawiedzonego podcastu jakby zmotywowały mnie, żeby usiąść do tych filmów i ten film mi się bardzo podobał, chociaż tak naprawdę to, co mi się w nim najbardziej podobało, to faktycznie wszystko widziałem już w trailerze. No tutaj muszę się zgodzić. Trailer jest o tyle dobry, że jest mocny, intrygujący i no mnie też strasznie przyciągnął do tego tytułu. Ja o nim... Przed obejrzeniem trailera nie wiedziałem dosłownie nic i pewnie gdybym nie obejrzał tego trailera, to też bym się jakoś szczególnie tym nie interesował. A tak to no, przyciągnął mnie jak magnes i obejrzałem film i właśnie oceniłem go pozytywnie. I no, to się zgadza, ale niestety no, zdradza trochę za wiele, dlatego też nie chcę teraz wchodzić za bardzo w szczegóły, bo mamy w tym filmie kilka twistów, kamocnych twistów i może jeszcze tak w ogóle najpierw sam setting. Ta Ameryka przyszłości na ile to kupujesz? Może o tym chwilkę porozmawiajmy. No ten punkt wyjściowy jest cholernie fajny, bo to jest bardzo przerażające, przerażająca wizja. Hmm życia, wiesz, że, że jedna noc, kiedy można zrobić wszystko, ale też jedna noc, kiedy tak naprawdę cholernie ciężko ukryć się przed tymi, którzy chcą zrobić wszystko, no bo ściany domu nie ukryją cię przed ludźmi, którzy sobie postanowili, że z tego czy innego powodu sobie zamordują ciebie i twoją rodzinę. Mordercy robią z tego widowiskową zabawę, przebierają się i właśnie te wszystkie przebrania, te maski wykorzystane w pierwszej to jest części... To genialne. No to jest cholernie straszne. To są takie zwykłe maski z uśmiechami, uśmiechnięte twarze, ale to robi takie wrażenie, jak sobie stoi facet w garniturze z taką maską i z pistoletem w ręku, a obok stoi dziewczyna z maczetą na przykład. To naprawdę można narobić majty ze strachu. Zgadzam się z tym, z tym w stu procentach i właśnie, gdy pierwszy raz usłyszałem o całym tym settingu, sobie pomyślałem, kurczę, Genialny pomysł, tak, można zrobić, co się tylko chce, ale myślałem właśnie z perspektywy bardziej przestępcy, właśnie, że można by napaść na bank, na, nie wiem, na jakiś market, galerię, coś takiego, a potem sobie pomyślałem, kurczę, tylko kto normalny wyjdzie z domu w taką noc? Skoro każdy może się z zastrzeżeniem poćwiartować na środku ulicy i bez żadnych konsekwencji, a przecież psychopatów nie brakuje, jakby nie z, z drugiej strony możesz zebrać grupę i być silniejszym, ale też z trzeciej strony nie wiesz, czy ktoś z tej grupy nagle, nagle nie zechce ciebie zabić. W ogóle tak samo genialna kwestia w biedynce to to, że jak powiedziałeś, mamy tych psychopatów w maskach i w garniturach. To nie chodzi tylko o jakichś dresiarzy czy nie wiem... Takich typowych przestępców, ale też ludzi z tych takich wyższych sfer, którzy wręcz no, wydają grupę miliony na to, żeby mieć jakąś super broń, na przykład na tę noc i właśnie pójść i się oczyścić, przeżyć oczyszczenie. No bo w, już w pierwszej części mamy takie sugestie, że, że ta noc oczyszczenia ma niby na celu wyeliminować tę w cudzysłowie gorszą część społeczeństwa, czyli to właśnie ludzie z wyższych sfer zabijają bezdomnych, bezrobotnych, nie wiem, biedotę, ludzi innej narodowości, innego koloru skóry i tak dalej. Także ten główny nasz zły, ten przywódca tej grupy, która osacza dom głównych bohaterów no to to jest właśnie taki chłopak z jakiejś takiej dobrej uczelni i, i jest taki zdrowoszurnięty to też fajnie robi wrażenie jest, jest, jest fajnie zagrana ta postać no właśnie ten młody gniewny, no przegenialny wszystkie jego dialogi, teksty może wrzuć, wrzucę w tym miejscu w kilka cytatów z jedynki właśnie wypowiedzi naszego przywódcy grupy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 i mówi wam, że zaraz was dopadnie. Ale też ogólnie bez wchodzenia w szczegóły, chociaż nie wiem, czy to się da o tym mówić, bez wchodzenia w szczegóły, czyli nie wiem w zasadzie, czy powinienem o tym zaczynać. Te twisty, o których ty wspomniałeś, to, to na mnie... To, to nie zrobiło żadnego wrażenia. Ja nie wiem, ja, ja miałem wrażenie, że wszystko to jest oczywiste od początku, także ten film... Ale nawet te końcowe, kiedy do akcji wkracza dodatkowa frakcja, powiedzmy... Mm, i... Tak, ja się tego troszeczkę domyśliłem już na samym początku, y, gdzie mamy jednak ich pokazany. kurczę, no i, i teraz już wchodzimy w spoilery. No. <śmiech> Ale takie, które raczej nikomu nie zaszkodzą, bo zapomnijcie o tym. <śmiech> Ale tam jest masa sugestii takich, że, że oni ich nie lubią i szczerze, w ogóle na to nie zwróciłem uwagi. Ja byłem tak zaskoczony, że bo tam ogólnie mamy pewne zaburzenie też takich typowych schematów z filmów. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na zasadzie zazwyczaj mniej więcej na przykład kolejność umierania poszczególnych osób w filmie można jakoś tam przewidzieć. Tak? Kiedy na przykład czy coś grozi naszemu głównemu bohaterowi, czy nie, jak to jest z osobami jakimiś poschronnymi, czy pochodzenia migracyjnego, etc. Jest zazwyczaj jakaś taka hierarchia. A tutaj to jest ultra zaburzone. W połowie filmu zbierają szczękę z podłogi, na koniec te twisty, też się ich nie spodziewałem i jeszcze sama ostatnia scena, ta scena przy stole, no po prostu genialna rzecz, mocna i mnie się tak ja cieszyła po tym filmie, byłem tak zachwycony tym całym obrazem, wizją i jeszcze też wykonaniem i audiowizualiami, tak, bo nawet właśnie te piekdoły te głupie maski robiły taki mocny klimat, że ja się najpierw zakochałem w tym świecie. To a propos tej ostatniej sceny, to też w trakcie filmu się zastanawiałem, wiesz, tak cały czas się zastanawiałem, gdyby to było naprawdę. No, no i może by kogoś tam by się wzięło na celownik, <śmiech> czy to szefa jakiegoś, czy czy, czy, czy kogoś, <śmiech> kogo się w pracy nie lubi na przykład, kto nam dogryza codziennie. A, no i załóżmy, że próbowalibyśmy go zamordować, a, a tutaj nagle syrena, nie zdążymy. I, I teraz jak żyć ten rok następny, nie? Bo to takie też jest yy, trochę... Wiesz tutaj, no ogólnie chodzi mi o całą wizję świata, no powiedzmy nie pomożesz komuś, ale ten ktoś przeżyje a, i ten ktoś przez następny rok, no takie, wiesz, mocno to wpłynie na relacje powiedzmy międzyludzkie. I do tego wróci dwójka, tak? O tym, że po roku można się też zemścić, na przykład. No. Czy gole mogą się odwrócić. I teraz wychodzisz na balkon i widzisz, jak sąsiad maczetę ostrzy, a, a wiesz, że przed rokiem już byłeś blisko, tylko Syrena cię przeszkodziła. Hmm. Ale właśnie, to jest, to jest. Bardzo mi się podoba też to, że w tym świecie można roznapisać setkę scenariuszy. Całą masę różnych małych wydarzeń, które mogą się rozwinąć do całych historii. I ta jedynka skupia się jak gdyby na tych bogatych rodzinach, na tych, którzy się dorobili na czystce i na tych, którzy korzystają z czystki, by jakoś tam sobie ulżyć. I to, co mnie trochę wkurzało w jedynce, to to, że Ameryka, Amerykanie zostali ukazani jako tacy fanatycy. Ta czystka stała się takim rytuałem niemalże religijnym, metafizycznym. Tu nie chodziło po prostu o to, tam nie było morderców, o powiedzmy tak, tam nie było takich typowych psychopatów-morderców, tylko tam wszyscy byli takimi wyznawcami tej nocy, jak gdyby wierzyli, że ta noc jest czymś wspaniałym dla społeczeństwa, dla kultury, dla gospodarki amerykańskiej i nawet tam mamy te slogany niech Bóg strzeże naród amerykański i coś tam, naród odrodzony no i pozwólcie nam właśnie się oczyścić mamy tego całą masę i początkowo nie do końca to kupowałem, bo uznałem, że to jednak przede wszystkim będzie taki rollercoaster dla osób właśnie, które ogólnie są szugnięte, które mają ten zewkę krwi w sobie, które no, są przestępcami, a nie dla przeciętnego Amerykanina, ale z drugiej strony, sobie pomyślałem teraz przy tym drugim filmie, że na wszystkie ideologie, wszystkie totalitaryzmy, faszyzm, nazizm, czy nawet komunizm w Rosji też w sumie mamy coś takiego, gdy oglądam na przykład wywiady z osobami, które uwierzyły ideologii. Na przykład, nie wiem, czy z Iranu, były. kiedyś oglądałem taki program, w którym przesłuchiwano dzieci pod kątem tego, co sądzą o Husajnie, czy Irak, Iran ogólnie kraje arabskie i one naprawdę wierzyły, że to jest no, zbawca, etc., etc., który, że ich naród jest też właśnie wybrany i gadali tym samym językiem, którym Amerykanie tutaj trochę się zakręciłem, ale... Nie, ja rozumiem, ja rozumiem, o co chodzi. To, to, wszystko zależy, wiesz, byśmy musieli zobaczyć świat, który do tego doprowadził i, i partii, która uratowała i, i jak to wpłynęło na ludzi. Myślę, że ja obstawiam, że w 2017 powstanie pewnie Noc Oczyszczenia, Geneza i, i będziemy mieli, będziemy mogli zobaczyć pierwszą noc, bo to zwykle serie do tego zmierzają, a, a, a nie sądzę, żeby tą serię ubili, chyba, że są jakieś newsy, że, że już nie będzie kolejnych części. Nie, nie, nie. Ja myślę, że o pierwszej części to już wystarczy. Bo, bo, bo, bo tak naprawdę, mówiąc o drugiej, ja jeszcze będę do pierwszej wracał pewnie. Także nie wiem, czy chcesz y, jakiś wstęp w fabułę zrobić na temat drugiej części? To może tak króciutko. Tak, jedynka opierała się na tej jednej rodzinie głównie i miała wprawdzie tam taki dodatkowy wątek, ale głównie to była konfrontacja jednej rodziny z grupą takich bogatych, młodych, gniewnych, którzy chcieli się oczyścić. Tak, dwójka rozwija zupełnie inne wątki. Po pierwsze daje nam taki przegląd przez cały przekrój społeczeństwa. Mamy zarówno jak gdyby klasę niższą, średnią, jak i wyższą. Do tego pokazuje nam jak gdyby takie trzy główne wątki, trzy równolegle prowadzone historie. Mamy samotnego mściciela, który ma pewną sprawę do załatwienia właśnie w noc oczyszczenia. Mamy rozstające się małżeństwo, które w wyniku pewnych wydarzeń znalazło się w centrum miasta w noc oczyszczenia i wiadomo, ma przechlapane. I mamy raczej ubogą rodzinę migrantów, którzy jakoś tam sobie żyją w tych Stanach i okazuje się, że właśnie w noc oczyszczenia też ich napadli, wywleczono ich na ulicę i muszą sobie radzić w tym świecie. To są te trzy takie główne historie, które początkowo są prowadzone osobno, potem się splatają. I do tego jeszcze w jedynce już się pojawiał ten temat, że noc oczyszczenia ma przede wszystkim jak gdyby czyścić społeczeństwo z tych ubogich, biednych, chorych i przestępców. I w dwójce to powraca i mamy też takie bojówki, które chcą z tym walczyć. Fuck you. Fuck mamy jak gdyby, nie wiem, próbę przeciwstawienia się takiej rebelii. Podziemie, temu. nie? Takie podziemna organizacja. Tak, i właśnie zostaje wprowadzony do fabuły jeszcze to podziemie i rząd też, który też jakoś tam miesza w tej nocy oczyszczenia. No właśnie, ja powiem tak, że mm, ja się zastanawiałem chwilę, znaczy ja obejrzałem dwójkę w zasadzie zaraz prawie pojedynce yy, i przez tą chwilę zastanawiałem się, jak to będzie rozegrane w drugiej części, bo kompletnie nic o tym nie czytałem. No już podtytuł Anarchia mógł mi dać do myślenia, że, że będzie rozpierducha ale właśnie się zastanawiałem, czy to będzie powielenie schematu, czy pójście w trochę inną stronę i na początku to był dla mnie plus, bo to druga czyska jest zrobiona właśnie na zasadzie takiej jak wielokrotnie robi się sequele. to jest trochę jak mm, drugi Terminator czy trochę jak drugi Obcy oczywiście wiesz nie stawiam w jednym rzędzie tych filmów, ale to jest na tej samej zasadzie że pierwsze części, pierwszy Terminator czy pierwszy Obcy to była jakaś pojedyncza konfrontacja i jakaś izolacja i, i takie poczucie mm, zamknięcia i osaczenia, a dwój to już jest wiesz, wejście w centrum tego, yy, tego konfliktu. Jedna wielka rozpierducha, yy, strzelanka, rozwałka i tak dalej. I właśnie w dwójce, po pierwsze, tak jak mówisz, poznajemy dużo większą grupę bohaterów i, i cały przegląd społeczny. Po drugie, znajdujemy się na środku, na ulicy. Nie jesteśmy zamknięci w domu. To nie jest coś na zasadzie właśnie takiego horroru, gdzie yy, małą grupkę osób mamy zamkniętą i osaczoną, tylko znajdujemy się w centrum. Oczywiście ten klimat osaczenia i ten klimat, o którym mówiliśmy, który towarzyszył pierwszej części na początku, towarzyszył też drugiej, według mnie na początku, bo też mamy tych ludzi w maskach, też mamy ten cały, no tą całą otoczkę tej nocy oczyszczenia, która robi wrażenie, ale dla mnie bolączką drugiej części pierwszą bolączką, bo tam ja, to, ja, ja ogólnie druga część mi się nie podobała, także tutaj będziemy się różnić, nasze zdania będą się różnić trochę. To, co mi się najbardziej nie podobało w drugiej części, to tak jak powiedziałeś, jak mówiliśmy o pierwszej, że tutaj można by wymyślić 100 scenariuszy tak naprawdę, no tylko, że cholera te 100 scenariuszy niech posłuży na trochę więcej filmów niż tylko jeden, bo druga część dla mnie to jest po prostu jak gra, jak chodzenie po lokacjach. Na początku to jeszcze jakoś się sprawdza, ale w pewnym momencie już poczułem znużenie, bo tam naprawdę jest, wrzuconych jest tyle pomysłów, że, że to w pewnym momencie robi się męczące. Wiesz, tutaj... Mm, bogata rodzina kupuje sobie biedaków, którzy sami dobrowolnie sprzedają się za grube pieniądze dla swoich dzieci, żeby rodzina mogła ich zabić. I mamy pokazaną rodzinę z maczetami modlącą się przy stoleciach, koniec, nie ma tematu. Tutaj mamy jakieś bogaczy, którzy wyłapują biedotę na ulicach, do tego mają swoich takich najemników, którzy za nich to robią i urządzają polowania, z noktowizorami, z, ze strzelaniem, cała, cała jest arena do tych polowań. Za chwilę mamy kolejny pomysł, za chwilę mamy jakąś biedną rodzinę i znajdujemy się w ich domu i okazuje się, że jest tam konflikt między siostrami, one się zaczynają zabijać, ciach, przechodzimy dalej i tak ten film jest zrobiony i do końca naprawdę tak od połowy to ten film je tak męczył dochodzimy do ostatniej sceny i mamy tutaj zemsta głównego bohatera w tym momencie ja sobie pomyślałem, że to będzie powiązane z pierwszą częścią, bo w pierwszej części y, ginie jeden chłopiec y, w, w tym domu i sobie pomyślałem, czy tam ginie więcej w sumie licząc oprawców i sobie pomyślałem, że, że lądujemy w tym samym domu, co byliśmy w pierwszej części. No nie, to jest kompletnie oderwane, ale rozumiesz, o co mi chodzi. No, dla mnie to był duży minus dwójki i, i ten film nie oglądało się naprawdę tak sobie. Oj, No właśnie dużo powiedziałem. No to teraz mi zawiłeś klina czy... Ale to lubię, często mi tak zabijają kliny w, w, w Radiu SK. Znaczy nie, naprawdę ciężko jest mi się do tego odnieść, bo problem polega na tym, że z jednej strony masz rację i rzeczywiście można by połowę tych pomysłów można by rozsunąć na cały film. Może wtedy byłoby trochę lania wody, ale jednak dałoby się. A tutaj mamy to wszystko w jednym miejscu, tak czasami potraktowane po macoszemu. Ale ja to odebrałem zupełnie inaczej to jest problem, bo... Nie, to nie jest problem, No, ja wiedziałem, że tobie się ten film spodobał wiesz, jeszcze przed rozmową jeszcze zanim ja to obejrzałem, to widziałem w komentarzach, że chwaliłeś, także po prostu w tym momencie odebraliśmy trochę inaczej film i, i wszystko, nie? Dobra, to może teraz ja przedstawię mój punkt widzenia. Rzeczywiście tam mamy masę tych różnych rzeczy, ale jednak ja to odbierałem cały czas jako te trzy historie, które się ze sobą splatają. Mamy tego mściciela, tę rodzinę ubogą i to małżeństwo z kasy średniej, ich historie w końcu się splatają i potem jakoś tam do końca, no to jest jak gdyby już jedna historia i skupiając się tylko na tym wątku, ja nie zauważyłem w ogóle tego, że w otoczce tyle motywów. Dla mnie to była ta jedna historia, która w miarę mi się podobała, pokazywała różne postacie, może i nie miały jakoś szczególnie dobrze zarysowanej psychiki, rysu charakteru, etc., ale jednak reprezentowały. Jakieś konkretne, właśnie, nie wiem, nawet te klasy społeczne, czy konkretne nastawienie do czystki, etc. I pod tym względem, jako się tam kupiłem, ta historia też dla mnie była ciekawa, bo tutaj scenarzyści cały czas rzucają jakieś kłody pod nogi naszym bohaterom. To nie jest tak, że oni, że tam mam, nie wiem, jedno, dwa, trzy wydarzenia, nawet abstrahując od tych wątków, tylko tam się co chwila coś dzieje. Tu ściga ich jakaś grupa. Tu się pojawia. Jakaś dodatkowa reakcja. Tutaj jakieś przypadkowe osoby. Tu jakiś fanatyk na moście. Tutaj właśnie ten problem w rodzinie. I jak teraz tak o tym mówisz, to rzeczywiście może jest tego trochę za dużo, ale ja przez to znowu oglądałem film w takim nieustannym napięciu. Dla mnie to było genialne, że ten świat stał się taki naprawdę strasznie niebezpieczny i nieobliczalny. Nie można ufać tutaj nikomu. Nie można ufać własnym sąsiadom, własnej siostrze. Niektórzy kupują życie czyjeś, żeby go tego życia pozbawić, tak? Niektórzy wydają majątek, żeby zabezpieczyć swój dom, niektórzy przez cały rok przygotowują się, żeby tej nocy. Albo po prostu wyjść i zrobić jakąś rzeź na ulicy, albo żeby dokonać jakiejś właśnie konkretnej zemsty na jednej osobie. Mamy psychopatów mordujących siebie nawzajem. Pułapki na ulicach. To było genialne. Nie pomyślałbym o tym, że na ulicy ktoś może nagle jakieś wnyki czy coś innego zainstalować i w ten sposób polować. Snajperów na dachach. Tak, tutaj snajperzy. Tu ma się ten motyw udziału rządu w tym wszystkim. Ten akurat konflikt rządu i anarchistów, no to było... Fajny ogólnie pomysł, ale nie do końca właśnie mi się podobało, że to wetknięto jeszcze w ten film. Moim zdaniem, gdyby wyjęto ten rząd i anarchię, to byłoby tak idealnie. Całą resztę jakoś bym pewnie... Kurby, bo właśnie jak dołożyli do tego jeszcze ten taki krajowy powiedzmy, problem, to już zrobiło się rzeczywiście troszkę gęsto i przez to też trochę potraktowali go po macoszemu właśnie, nie? Bo to się przejawia po prostu jako nawiązanie do tego problemu, czy czystka jest dobra, czy zła, czy to jest po to, by Ameryka dobrze prosperowała, czy może to jest też jakiś poroniony pomysł, Współczesnego Hitlera. Tak? No, mi się to też nie podobało. Tak jak w pierwszej części sama sugestia tego, czym jest tak naprawdę ta noc oczyszczenia, to wystarczyło, tak tutaj, już wprowadzenie rządowych bojówek, obserwowanie ludzi przez monitoring, przez różne kamery, ciężarówki jeżdżące po mieście i, i, i zabijające konkretnych ludzi, biorące na cel konkretne domy i te właśnie bojówki z podziemia, no to to były właśnie te kolejne elementy, kolejne, których troszeczkę dla mnie było za dużo w tym filmie, ale też, żeby było jasne. Podoba mi się, że dwójka poszła takim torem, bo gdyby dwójka powielała schemat jedynki, to, to by to nie, to, to by było niedobre. Także poszli innym torem, zrobili inny film, tylko po prostu dla mnie było tego za dużo. Myślę, że obstawiam, że któraś z kolejnych części, pewnie stawiam, że czwarta właśnie Noc Oczyszczenia Geneza będzie pokazywać też z punktu widzenia rządu, jak oni to rozplanowali, dlaczego to wprowadzili i pewnie też będzie pokazywać to z punktu widzenia właśnie ludzi, którzy na początku w to nie będą wierzyli do pierwszej śmierci i jakoś w ten sposób trójka obstawałbym, że mogłaby być pokazana z, bardziej z punktu widzenia jakichś takich naprawdę negatywnych bohaterów, psychopatów, chociaż nie wiem, czy taki film zrobią. Ja myślałem znowu, tak jak mówię, ten świat, ten otwarty świat pozwala na masę różnych scenariuszy i tak jak jedynka, to było takie ten jeden dom, mała zamknięta przestrzeń i też przez to, że to była mała zamknięta przestrzeń, to tam w scenariuszu było kilka dziur, ale już nieważne, o tym mówię więcej w kombinacie. Dwójka to jest ta otwarta ulica, na której dzieje się masa różnych ciekawych rzeczy. Myślałem, że może w trójce, bo na razie mamy sporo tych wątków, tych właśnie bogaczy, którzy wykorzystują pieniądze, kontakty, znajomości, pozycję społeczną, by się wyżywać. Tak? Tutaj mamy nawet licytację w dwójce. To było tak chore. Niby można było sobie tak wyobrazić, ale to zostało tak nakręcone. Wiecie, bogaci ludzie licytują sobie, kto teraz zabije. Jeszcze się chwalą, że o, kupiłeś sobie nową strzelbę, to 100 tysięcy. Mam nadzieję, że dobrze ci posłuży i że coś nam. Wiecie, może to brzmicać trochę absurdalnie, gdy tak o tym teoretyzujemy, ale w tym świecie to jest moim zdaniem prawdopodobne, wiarygodne i przez to też przerażające. I myślałem, że może trójka pokaże to z perspektywy właśnie biedoty, która postanowi się na przykład albo zemścić, albo będzie musiała się bronić. Może taki scenariusz na przykład. <śmiech> Jakieś domy pomocy społecznej będą się barykadować. <śmiech> I też z punktu widzenia rządu, w sumie też można by to ciekawie pokazać. Rządu, agmi. Etc. No pomysłów w sumie jest cała masa, nie? Z punktu widzenia rządu, w tym momencie, z punktu widzenia rządu, w momencie planowania wprowadzenia czegoś takiego, myślę, że, myślę, że jeszcze tutaj się da zrobić. kilka filmów, z dwa, trzy filmy pewnie inne, oryginalne, nie powielające jakiegoś schematu. Są tak naprawdę nawet historie indywidualne. Tak jak właśnie tutaj, nie wiem, nagle wkracza sąsiad, który mówi. To moja noc, dzisiaj czyszczę ja, etc. A każdy człowiek może mieć swoją historię, tak? Tutaj mamy właśnie dobre, tego antybohatera, może być jakiś taki, który jedzie i chce na przykład ratować tych ludzi, chce zabijać tylko tych właśnie uzbrojonych, etc może jakaś przypadkowa grupa młodzieży się trafi i będzie musiała sobie jakoś radzić no opcji jest milion no tylko, że właśnie, właśnie tak jak powiedziałem, ja bym wolał, żeby troszeczkę były ograniczone na film Motyw polowań, motyw licytacji to jest jak dla mnie w zasadzie motyw, w którym można cały film wypełnić. Fakt że takie filmy już były, także to też by wtedy nie było nic oryginalnego. No po prostu w dwójce chcieli pokazać, pokazać jak najbardziej ten świat w jak największej skali, no i można to kupić albo, albo można nie kupić. No. Wszystko. Dobrze, ale mówisz, że ogólnie nie oglądało ci się tego najlepiej, ale to oznacza, że, nie wiem, odradzasz to tak definitywnie, żeby się jedynie sobie czy... Po prostu ty mówisz, że w napięciu oglądałeś, że to... Ja po prostu w pewnym momencie ze mnie właśnie to napięcie zeszło kompletnie, bo po prostu wchodziliśmy w kolejną lokację, przeżywaliśmy, przechodziliśmy kolejną jakąś misję, jakąś planszę, kolejna... Ja to tak odbierałem, ale nie, nie, ja tego nie odradzam. Nie, półtorej godziny <śmiech> zabaw po prostu osobiście trochę inaczej bym ten film rozpisał. Wiesz co, może też to przez to, że się jednak je zaraz po sobie oba filmy. Bo wtedy też ja czekałem na tę dwójkę, tak? I na to, co się wydarzy dalej i dlatego też może inaczej to odebrałem przez to? Też tak myślę. Też tak myślę. Zobaczymy, jak trójkę odbiorę w takim wypadku. No, jeżeli tylko trójka wyjdzie, to na pewno też wspomnimy o niej tutaj. To może obstawiamy właśnie. Ty mówisz, że co będzie w trójce? Ja jestem przekonany, że wiem, co będzie w czwórce, a w trójce obstawiam, że będzie bardziej z punktu widzenia jakichś psychopatów. Chociaż te, te, też tak za bardzo jakoś nie, nie widzę, jakby to można zrobić z punktu widzenia morderców. No ja bym znowu rozwinął wątek biedoty i może właśnie tego podziemia, tak? Jakoś współpracy może pomiędzy taką biedotą, która musi się bronić i tego podziemia i potem zemstę, ale właśnie nie po prostu obrony, tak jak tutaj, tylko taki zmasowany atak na przykład na osiedle bogaczy czy coś takiego. No myślę, że to jest bardziej prawdopodobne. Myślę, że właśnie może być podziemie i może być też trochę rząd. Y, chociaż rząd pewnie zostawiam na czwórkę. <grydy> A potem piątka i szóstka to już pewnie będzie y, to już będzie nędza. <grydy> to już będą <grydy> bez pomysłu kręcić. <grydy> tak czy siak będę to pewnie oglądał, bo no tak jak mówię Stefan kupuję w pełni, więc będę ufał, wierzył, że jednak coś z tego jeszcze wycisną. No i co? Chyba będziemy powoli kończyć. Jakby nie patrzeć zachęcamy do jedynki w 100 do dwójki, ja trochę bardziej Mando, trochę mniej. Może właśnie nie oglądajcie tego w ramach jakiegoś maratonu, a zróbcie sobie chociaż, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc przerwy. I to już wszystko na dzisiaj. Dzięki Ci Mando za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję i za polecenie filmów. Cała przyjemność po mojej, naszej stronie. No i co kochani? Życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień, kolejnym nawiedzącym pokaści When there is no more room in hell, Wtedy grał w grę. The dead will walk here.